Nie, da Dawidzia, nie stawiamy taki stąd. Czemu mogłabym tak. powiedzieć w hotelu, jak ty sobie leżałeś, no to aha. ja bym się przygotowała i tak. A nie, to na, uh, uh, Ale stukać. tylko powiedz, gdzie idziemy ja i wiem, co tu może być? Ja nie wiem nawet, jak to się na po polsku nazywa, co? Tutaj, no tutaj. Tak, monumentalne. Ta-dam, jesteśmy. Prowadziłam dzień. Ale to, Serdecznie witamy. Aleksandra się cieszy. Z czego? Witaj, yy, Aleksandro. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry, drodzy słuchacze.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 No właściwie nie wiem co jest, jak czytałam, zaraz wejdziemy. Tak, i że dostałam przy... przytulą zjebkę. Jakbyś mi powiedział, że się przygo... idziemy, to bym się przygotowała. No bo się przygotowała, poczytałam, no, no. wiem co chcę zobaczyć, natomiast trudno mi powiedzieć, jak to, znaczy trudno tak ubrać słowa, ponieważ no. jeszcze nie widziałam, ale już widzę, że tutaj no. nawet pod tymi... Są tablice fajne. Tak, nie? się zaczyna coś fajnego. Cementario tak, mon mo Monumentale, to jest zaraz koło stacji Garibaldi w Mediolanie, bo jesteśmy już tutaj. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. A sama wejście jest piękny budynek, nie wiem, tak. czy no jest kościół, nie? to jest taki, kościół, No jest kościół, nie? Taki, no jakiś taki właśnie... Albo taki pałac jakiś, ale No, kościołowy ale coś, pałac, no coś w tym stylu. Bardzo ładny, bardzo stary mhm. i już piękne rzeźby mhm. nas witają, także... Tak. Pewno, że... Serdecznie witamy w trzecim już odcinku serii Voyage czyli podcast nie tylko dla Orów i dzisiaj ten sam skład, co w poprzednim odcinku i co w następnym odcinku, ale, ale to co dzisiaj to klimaty cmentarne. Każdy z nas się tam znajdzie, każdy z nas y, położy tam albo swoje kości, albo swoje prochy, ale za namową Aleksandry dzisiaj wybraliśmy się właśnie na piękny mediolański cmentarz. Jak to będzie? I jak to wszystko się ułoży? Jaki mamy podcast? Jaki mamy, zasadzie pomysł na ten podcast? Tego nie wiemy. W każdym razie idziemy dzisiaj. Podcast drogi. Od nagrobka do nagrobka. Ale tak naprawdę to nie wiemy, co nas czeka. Wiemy, że jesteście z nami. Wiemy, że słuchacie podcastu nie tylko dla orów. I wiemy, że jeszcze jesteście żywi. Zatem lecimy. Bądziorno. Buongiorno tutti. To nieprawda z tą podróżą. Wszystko prawda. Dwojasz? Podróż. Wszystko prawda. bo jeszcze. Ludzie płaczą. Nie widzą nas. Desz na zasłania. Tu podcast Nieto La Horwolf. per te che sono verdi gli alberi, e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella scuola, è per te ogni cosa che c'è in Nanana. Aleksandra też mnie powitała dzisiaj. E, Dowiedziała, kto wstawaj, dobrze się czujesz, wstawaj. I ten. Więc teraz już się dobrze Pani czuję i ten... Panie nowy już ciężko przewidzieć, no, nie nie, nie, ale ja jeszcze Ci pokażę, na co mi stać, więc spokojnie, poczekaj. Więc ten, dobrze, wchodzimy. Ale ogólnie chodzi o to w tym cmentarzu, tak na szybko, żeby nie, za, nie zagadywać, bo zrobiłem się nam z tego dwa odcinki, a jutro jeszcze będzie boski odcinek. O, Słowna, o, no, no, i ja ty. Bruno, Bruno Tresoldi, a kiedy umarł, się urodził, mamy? Mm, 1917. Ale nie wiadomo, czy wtedy umarł, no. czy wtedy się urodził. No chyba umarł. No. Urał, Będziemy szukać jakichś Polaków, co?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 po tym cmentarzu, no bo po co zagadywać, nie? Tak, super, no super, no po, po super, tak. super. Dobrze, ja zmieniam obiektyw na normalny i będziemy robić zdjęcia. Zą, zą. Ja tutaj, no. O, chodźmy zą. Tak, zą. też tutaj. No. To... Wow. Patrz, jakaś babeczka. No. no. Dwie babeczki. Julia Pozoli 1984, taka ładna. No. Hmm. Ale zobacz, jak krótko żyła. No. Nie, długo, co, bo to no. z Ale w 1984 y jeszcze Aha. to No. Ciekawe, nie? Ten, A to no. jak młoda dziewczyna. To tak, są jak... takie tak zwane zdjęcia nagrobne, to się jakoś tak nazywa. Pamiętasz jak? To ma jakąś nazwę. No to ma jakąś nazwę, fajną. I ten. Ale na fajdziesz w grupowce, po prostu jedziemy słuchajcie, jak w takim korytarzu, bo no. po prawej i po lewej stronie są marmonowe ściany i one są. Takie szuflady duże jakby, nie? Chyba no. tak. Ale to wiesz co, zobacz, bo to jest mniej więcej tak. No, to jest tak mniej więcej. A może nadal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 Ja ty, ambrogio ja zawsze, Fogar. Zawsze powiem wam, tak się przyznam, no. taką prywatę trochę, że ale piękna dziewczyna, że, no. a tam babeczkę z papierosem, starsza no. pani, no. ale ekstra, właśnie, że ja no. sobie wymarzyłam, że na swoim nagrobku chciałabym mieć zdjęcie, mhm. ale zdjęcie z takich fajnych czasów, zobacz tutaj, mhm. z fajnych czasów, takie wesołe, tak jak mi ludzie pamiętali i znali, nie jakieś takie Aha. tam stara matrona i myślę, że to jest super, bo ty mhm. zobacz tą babkę jakąś uśmiechnięta w pięknej balowej sukni, słuchajcie, ufryzowana jak no. lata, kurczę, nie wiem, 30 z zeszłego wieku, nie? Bo że najpiękniejsze zdjęcia ja Tobie robiłem, więc znajdziemy coś, nie? Dobra, to pamiętaj, żeby mi no, zrobić takie no. nagrobne. Super, to jest uważam fajne, bo ktoś przychodzi, znajomy uh -huh. i mówi, a tak, pamiętam, to uh -huh. było, kurde, fajne czasy. Pięknie to, uh -huh. może też porobić parę zdjęć. A zobacz, jakie karteczki, ciekawe, co nie o tych karteczkach piszą, zobacz. Na 2017 ktoś... Adera, Orfeo... No. To jest no. może znajomy byliśmy no. u Ciebie, no. a odwiedziliśmy Cię. No, no Antonio Maspes, jakiś kolarz. no jakiś kolasz torowy. Tak, A, to jest. jest niesamowite miejsce Bardzo uh -huh. się cieszę, że je trafiłam gdzieś tam w internecie. Ostatni podcast cmentarza to chyba nagrywałem z Martinem Lechowiczem i z Panią Redaktor z nie, Radia. ostatni podcast aha, nie nagrywaliśmy, ale ostatni na cmentarz był ze mną. Gdzie? Aha, no tak, to tak, ale nie nagrywaliśmy wtedy, nie? Nie nagrywaliśmy, uh -huh. A, świetnie to, ten. pięknie. No może my mamy jakieś skłonności nekrofilskie, co? Może my jesteśmy już bardziej skrzywdzeni niż myślimy. <gry> no, o, wiesz, ubliżałaś mi wczoraj cały dzień, mówiąc, że jestem stary i. No dobra, i, ale, coś coś do, ale jeszcze żyjesz. Wciąż coś do mnie czujesz, ale wiesz, chyba tylko z racji wieku, nie? Dobrze, kończymy to wejście i ja zmienię obiektyw na mniejszy i, i, i wrócimy zaraz do Was, jak już oglądniemy to wszystko. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Dobra, to jedziemy już, uwaga. To no. daj tak, ja to sobie wytnę potem No, no, no. To ja nagrywam teraz promo i potem oddaję Ci maszynę i jedziesz. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Nie za długie, to się Tak. Aha. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Jeszcze raz, bo to Ale wolniej szybciej, czy co? Samo, tylko inaczej. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Yes. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. okej, takie są. Już? Już. Jedziemy? Nagrywa, nagrywa tylko z przodu. Wiesz, nie jest Pada gruszać? No. <coughs> Aha, dobra, już się nagrywa. No to jedziemy. Słuchajcie teraz podcastu, nie tylko dla. Dla was Martin, w Smithsonianie. Dziękuję. Słuchajcie, dalej podcastu nie tylko dla rów. Relacja. Po prostu, rewelacja. Jesteśmy jeszcze w młodym wieku. Aleksandra, przed 40 -tką. napisała mi list kiedyś, że jakbyś miała 40 lat, to ten. Mogę przyjść z pierścionkiem, ale już nie, na razie nie będziemy nic zgadać. Ja już jestem po 40 grubo.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 i tam były taki groby z takiego kam starego kamienia, a nie wiem, czy pamięt słuchacze, może nie wiem, w jakiej grupie wiekowej mamy słuchaczy, natomiast no, tak myślę sobie, że może być, mogą być w takim naszym trawieku, więc będą pamiętać taki e, taki, taki kamień, z, z którego kiedyś robiono grob w latach 70 80 -ty. Właśnie nie jakoś, może lastrico, ale no nie jest to ten marmur dzisiejszy i marmur chiński, to co mamy dzisiaj na cmentarzach tak się błyszczy, to jest taki starszy kamień, taki bardziej chropowaty, szary i on się bardzo podoba, jest taki skromny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 Ze zdjęciem? Ze zdjęciem, ale z takim wesołym zdjęciem z najlepszego okresu mojego życia, <laughs> więc, chyba, więc chyba muszę szybko iść do fotografa <laughs> i sobie takie jakieś szczelić ładne. No, to ja tyle mam, w temacie ja mam grobów. mam zdjęć, kiedy byłaś trochę chudsza i ładniejsza. I tam. E, słucham? No. no. cóż, dobrze, że mam mapę, wiem jak wrócić do hostelu, mam klucz od naszego pokoju, więc Panie Filipie, może Pan lecieć do domu. Dobra.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 Myśleliśmy, że to jest kościół, a to nie jest Siło kościół. mnie wyciągał stamtąd. No. To, to, to, to nie, nie był, był kościół, tylko to był grobowiec, nie? To był jeden wielki no. grobowiec, to było niesamowite. No. Ale po właśnie... od góry na dół mm -hmm. były płyty, z, mm. z mnóstwo było, bo były mm -hmm. większe miejsca, gdzie sądzimy, że były całe trumny, no. ale też były ściany, gdzie były malutkie płyty dla każdej mm -hmm. osoby i tam na pewno były urny. Mm -hmm. to ale powie... powiedz może o tej twojej grupie, może bez szczegółów i dlaczego robiłaś te zdjęcia, nie?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 Yy. Tak, zobacz tu jakie fajne ale niesamowite ja ty, zdjęcie, Ale nie zdjęcie, niesamowite, no, na ja górę. No. kurcze, pan, widać, że w czapce. No, z lat jakiej, 30., -tych, nie? Tak, zimowej. No. Pani taka. No. Przy fajne no, Zrobimy no. zdjęcie, nie Aha. wiem, czy kiedyś to się może gdzieś pojawić, czy nie. Ale... To Ta, gdzieś tam na blogu będzie pewnie. Niesamowite. A zobacz no. tutaj, no. Niesamowite no. Zdjęcie. Zobacz, na ławerce na siedzą. Chci, na ławercce, jakieś no. tam Weź tam podejść siano. bliżej, zrób nie? Boskie. Więc. Ten cmentarz, wbrew pozorom, tutaj wcale nie jest smutny, nie? Nie, on, jest, on no. właśnie pokazuje, jak, no. jak trzeba żyć. Aha. Żeby nawet po śmierci można mhm. było gdzieś tam zacząć kurczę, ale to mhm. Na przykład na podstawie tych dwóch zdjęć, które mhm. teraz widzieliśmy w tej mhm. chwili. Że ludzie mogą wiedzieć super fajne życie. Mhm. No i gdzieś tam to widać. Nawet po śmierci na jednym głupim zdjęciu. Nie, Aha. to jest niesamowite. To są, nie wiem, czy groby dzieci, 26, no. 29. No to czyli miał trzy tak, lata, no. Zobacz, ale jakie. No tu też jest jakiś, to są dzieciaki, nie?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 To, to, to jak jest jakaś to no no muszla na celach, no, widzisz, to? No. Tu z muszli wychodzi jakieś muszli. stare zdjęcie, nie? Kurczę, tutaj jest jakaś mozaika. Aha, tutaj jest jakaś płaskorzeźba, tu tak, jest rzeźba, tak. tutaj jest Dlaczego facet z kobietą, ten... nie? Tak, nie są... To jest najpiękniejsze no. miejsce w Mediolanie i no. w ogóle chyba w ostatnich kilku latach jakie je widziałam. Jestem zachwycona tym miejscem. Aha. No ale jesteś przede wszystkim ze mną, nie? To, to zawsze będziesz miała tą pamięć, No że... i dlatego, no. że jestem z Tobą, to mi przeszkadzasz w oglądaniu Aha. i mnie wołasz, Aha. mówisz, zimno mi, chodzi już, chodź No chodzisz. bo tam było zimno. Bo... No ale ja byłam tak zaaferowana, że nie czułam tego zimnie. Przepiękne są, przepiękne, jakieś metalowe jakieś wykończenia, płotki. No. Kurczę. No, naprawdę, każdy nagrobek jest dziełem sztuki zobacz, takim. Mam tutaj takie radosne no. dziecko, wizuara radosnego dziecka. Tutaj zobaczcie, jaki ogromny tu, nagrobek. No, piero, hoodie jakieś, no ogromne. No, ten muszą mieć dużo kasy chyba. No. Albo o, coś. Anioły. No. Tu dzieciaki. Dobrze. No, po no. nie wiem, czy to się nazywa, po czy No, po o, zobacz, no, tutaj taki ogromny No, no, w takiej Aha. rozpaczy. Mhm.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 No, no, Czy mogę sobie zajrzeć? No możesz, no, zrób sobie zdjęcie. No. No, nie, bo przez tą przejęcia się obawiam, że, że nie. Zobacz jakie aha. fajne, mhm. świeże kwiaty. Pięknie tu. zrobię, spróbuj, Możemy się no. to zrobić zdjęcie. Mhm. To jest niesamowite, jak no. ludzie yy, nie wiem, czy czczą pamięć. pamięć bo, tak, to zupełnie inaczej nie, niż u nas, odbijamy nie? Się my, odbijamy się my, więc tu się... nie. chciałabym Ci powiedzieć, mhm. że...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 Ale patrząc, zobacz, tu jesteśmy w takim kąciku, no. widzę, jakimś mhm. takim, nie, bardzo... Troszeczkę Jezusowym jest, tak, no, kółko tak. różańcowe. Ale wcześniej y, mhm. nie, w ogóle tego nie no. było, nie, ani nie, nie było jakichś krzyży. Aha. Może gdzieś te krzyże są, właśnie ale nie... Właśnie tak nie ma nie, krzyży tak do końca, tak nie, zobacz. Nie no, no właśnie, to jest strasznie no. ciekawe, mhm. że oni... Trzeba poczytać. No. Mhm. O, zobacz, tutaj Tu też, też jest takie. O, świetne. Benconi Enzo. Zobacz, zobacz no. są zdjęcia rodziny. takie no, o, tu widzisz, zobacz, jest Jezus do góry. Ale to nie jest takie epatujące jak no, u nas, że po prostu no. same anioły, same Jezusy, no. same Maryja. Tu, tu są takie i... jakby wiecie, takie domki jakby, gdzie szklane drzwi i można sobie wejść do środka, ale budyneczek jest taki starodawny troszeczkę, więc, więc tak to wygląda. Federoni, Castelli, tak, to są jakieś pewnie e, grobowce zamożnych rodzin. Zobacz, doktor, Cezare, Deloro, Ciula, coś tam, czyli pan doktor. A tu jest, zobacz, tu jest cały ołtarz Filip. Więc tutaj może jest jakaś kaplica, taka dziwna trochę, wygląda taka jak muszla. Gdzieś tam w małych miasteczkach są muszle takie imprezowe, no. nie? Trochę tak to wygląda. jakby Tak tutaj... jak muszla, jakbyśmy w Kołobrzegu, nie? No właśnie o tym mówię, no. że takie imprezowe muszle. Dobrze, to już kończymy to wejście, i Bo to za dużo tego, za dużo tego. A może zrobimy z tego po prostu jeden odcinek, taki grobowy. Opowiemy wam historię tego cmentarza i tyle. I i wrócimy i uh -huh. no, tutaj, uh -huh. bo... no bo tu nic nie ma nie? Tak, to jest Dobrze. fajne uh -huh. ale groby Dobra. Dobra. dziękujemy i wrócimy wrócimy wrócimy, to. My racontarmi come se conoscesse già girarti intorno senza meta linia questo filo che sento dentro me la voglia Aleksandra poszła, poszła tam gdzie poszła, tam gdzie królowie chodzą pieszo i królewny przede wszystkim. Musi, musicie wiedzieć, że Aleksandra jest przepiękną dziewczyną, skończyła architekturę sztuki i jest naprawdę mądrą i piękną dziewczyną. No ale słyszycie jak to jest pyszczy się, pyszczy się, pyszczy się. A ja obiecałem Wam troszeczkę o cmentarzu powiedzieć, czyli mam przed sobą wydruki, bardzo fajna strona biegunwschodni.pl i tam sobie, że tak powiem, przygotowując się do dzisiejszego podcastu znalazłem troszeczkę informacji i pozwolę sobie po prostu poczytać, czyli cytaty, cytaty, czyli jakkolwiek to zabrzmi, lubię zwiedzać cmentarze. Kiedy odkryłam, że w każdej kulturze wyglądają one zupełnie inaczej i jak bardzo różnorodnie potrafią wyglądać, zaczęłam traktować je jak muzea pod chmurką. Muzea wyjątkowe, bo takie ludzkie, pełne emocji i prawdziwych historii. Zaczęłam czytać inskrypcje i analizować symbolikę i zwracać uwagę na najmniejsze drobiazgi. Często nad grobki mówią więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Cimitero, monumentale w Mediolanie, to więcej niż cmentarz. Ilość zachwycających rzeźb, bogatych pomników, monumentalnych mauzoleów czyni to miejsce wyjątkowym. To jeden z najciekawszych cmentarzy, jakie zdarzyło nam się odwiedzić. Kiedy w 1831 roku powstało Zjednoczone Królestwo Włoch, władze Mediolanu, uwolnione od konieczności toczenia ciągłych bitew, zdecydowały o utworzeniu dwóch cmentarzy na obrzeżu miasta w miejsce kilku mniejszych rozsianych po jego centrum. Cimentero Monumentale, przeznaczone dla zamożnych mieszkańców miasta, natomiast Cimentero Maggiore to cmentarz dla ludu. Zauważysz pewnie podobieństwo do genezy powstania lwowskich cmentarzy, nieprawdaż? Tak, tak to było. Budowa cmentarza i przenoszenie szczątków trwało kilka lat. Obecnie cmentarz zajmuje powierzchnię 250 tysięcy metrów kwadratowych, co plasuje go w czołówce włoskich nekropolii. Główna aleja, obsadzona jest drzewami, prowadzi przez cały cmentarz aż do krematorium. Po jej lewej i prawej stronie znajdują się grobowce udekorowane pomnikami, zaprojektowane i wykonane przez słynnych rzeźbiarzy i architektów, nie tylko włoskich. Obrazy dziedz e okazały dziedziniec z dwoma skrzydłami rozchodzącymi się na prawo i lewo od kaplicy, to tzw. Hall of, Fam e Hall of Fame, czyli miejsce spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Mediolanu. Po lewej i po prawej stronie od budynku znajdują się obszary zarezerwowane dla niekatolików. Po lewej pochowani są ateiści, po prawej Żydzi. Zwiedzając cimentero monumentale odnosi się wrażenie, że zamożne rody Mediolanu poprzez okazałe grobowce i bogate zrobienia chciały podkreślić swoje miejsce w społeczeństwie. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chcecie sobie więcej poczytać i zobaczyć zdjęcia bo ja też postaram się zdążyć i wrzucić na mojego Flickr zdjęcia z cmentarza, to zapraszam na Biegun Wschodni, wpisać sobie Cimentero Monumentale i tam znajdziecie. Troszkę mi to czytanie nie za bardzo idzie. Chciałbym tak jak Kamil, pozdrawiam tutaj Kamila, czytać, ale no jest jak jest i tak to wygląda. Zatem wracamy, wracamy, Ola już znowu gdzieś tam mi kiwa. Fajnie tu się chodzi, bo jest taki kamyczek, grzesik fajny, gruby i bardzo sympatycznie się chodzi, aczkolwiek teraz lutowo troszkę zimno jest w ręce. Mamy rękawiczki, mamy kurtki, mamy swetry, mamy czapeczki, ale troszkę ten dziąb daje się we znaki i jakaś herbata by się przydała albo coś takiego, no ale tutaj, tutaj tylko zimne nóżki. Oh ho, ho! Get the godlaro Incontro magico fra noi, raggio di luna tu. Sentirti come il lampo, il fulmine nell'incognità. Mi e mi senza regole, ne limiti. La voglia, la pazzia, l'idea. Senti sale, Dosyć gęsto posypały się komentarze Cześć, tak sobie słucham rano, wadziorno, wadziorno. Tak sobie słucham rano właśnie podcastu z Milano, z Mediolanu, bardzo fajnie. I duży, duży plus za Pisa Bottiego. Kto lubi, kto zna, od razu pozna. <śmiech> to co, Bon Miłego weekendu. A tam gdzieś jeszcze była fajna melodia, taka babeczka yy, śpiewała. Yy, dosłownie jak Karin Stanek. Dosłownie jak Karin Stanek, nasza. Bardzo podobna. Ja mam zęby i idę do roboty dalej. Pozdrawiam! Witamy już powoli. Powoli witamy? Powoli, ponownie witamy. Aleksandro, jak wrażenia? Nazwi, nazwi, nazwijmy ten odcinek może poranek na cmentarzu, co? Może być. i ten albo po, po włosku jakoś na, nazwiemy e, śniadanie. Nie wiem jak jest śniadanie po włosku, ale e, nazwiemy go po, po włosku śniadanie na cmentarzu, żeby było bardziej tak e, ciekawsko. Ja to takie dziecko wy, wychodzące, no, taki noworodek. Takie ten no, takie nawet e, instalacje, jeszcze, no, wizualizacje, nie? Y tak, to dla większości ten... z was pewnie ten podcast wyda się nudny, ale dla nas po prostu kopara opadła i, i, i naprawdę ten no, ten, ten gościu, no Para opadła, bo naprawdę kurczę, jesteśmy cofnięci tutaj jakieś 150, czasem no, jakieś 150, nawet więcej lat, bo, bo tutaj są ludzie gdzieś pogrzebani, 1800, widziałem 64, jakieś takie różne klimaty. No, no, takie mniej więcej 110-120 lat do, do tyłu. Tu zobacz, jaka instalacja, nie? Wygląda jakiś, To wygląda tak, jakby było jajko takie przecięte i zrobione w tym krzyż. I ja tej. 87, 87, ale mogli, no. Musisz, ale mogli grobowiec zrobić no. niedawno na przykład, Giuseppina Corsi. No, no. ciekawe, to no. bardzo takie no. docisne, nowoczesne. No. I ten, e. o, tak miałam mniej więcej na myśli a. to o czym mówiłam na wstępie. To no, nie Czyli? ma naprawdę anioła, że jest, y, zaczyna się nagrobek takim prostokątem na dole, uh -huh. nie za dużym, idzie w górę, kawałeczek jest płyta uh -huh. oczywiście płaskiej, uh -huh. a potem tam u, nie wiem, u, w głowach, uh -huh. brzydko mówiąc.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 Nie, nie, ale chciałbym powiedzieć co Aleksandra ma na nadgarstku. No to trochę odchodzimy od tematu Tak. E, 4 600, Nie, ja mówię o twoim e, tatuażu na nadgarstku, a, a propos aniołów. Tak, jestem fanką aniołów Tak, Aleksandra. Wierzę, że mam anioła stróża, którą będę tak. czuwa, wierzę w to. Tak. Nie wiem dlaczego, nie wierzę w Boga, mm, ale aha. wierzę właśnie w jakąś taką anielską mm -hmm. moc i siłę mm -hmm. i czuwają. Jak to jakieś ale chciałam dojść do, tego, do tej no, anelicy z wielkimi no. skrzydłami piękne, przepiękne. Mhm. Mieliśmy, ja widziałem bardzo fajny pomnik takiego żołnierza z pierwszej wojny światowej, naprawdę boskie. No, tutaj no, też, no... Pomnik, łóżko, jeszczyzna no. leżył, taki umierający, możemy no. do mnie mywać, mhm. albo bardzo chory. I nad nim czuwa kobieta, całego, jego, nie wiem, To ustawę. pewnie żona, no. No kurczę, to jest mhm. niesamowite, na, mhm. na grobkach. Taki... Mhm. Naprawdę, są tutaj kosmosy, no, sztuki. Dla no. tak, grzeźbiarskiej. Mhm. Tak jak powiedziałem, może was ten podcast znudzi, ale zapraszam na stronę gdzieś tam.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 Weź, no. I, I możemy zejść tam tędy, nie? No, no dobra, to chodźmy, no. To chodźmy, przejdźmy tędy tu. To no. Więc widzicie tysięcy, tysięcy tysięcy. A zobacz tam jakie fajne. Z tymi ptakami, nie? Jakiś gościu. Weź zrób zdjęcie. I ten. No. Wiecie co jest fajne? Konewki są. Są takie źródełka, jak słyszycie. Woda sobie siurka. I są e, konewki. Można sobie podlać kwiatki na dowolnie wybranym grobie. Naprawdę, naprawdę jest to bardzo A fajne. Z zobacz tam klameczkę z różowego no. kamienia. Aha. wejście do grobowca. No, no to zrób, to będziemy mieć do naszego... Mieć blisko, Ale z bliska, zrób tak prosto. Ale zrobię tak, żeby powiedzieć, że to Aha. jest to. Mhm. I zaraz zrobię z bliska. Przepiękne. No. Mhm. Z takim jakimś inkrustowanym kamieniem, nie? No, naprawdę, to jesteśmy to tutaj... Jesteśmy no. na takim terasie, jak, no. jak, jak, jak, jak na dachu hotelu, Aha. weszliśmy po sodach to jest biało. Eee, też. Muszę wam powiedzieć, że trumny czasem o, chowają, to, chowają to. przodem, a czasami bokiem, nie? Zależy. O, tak tu, Zobacz, jakaś Renata ten Biresi, ten... no, taka ten... Taka na pierwszy Krystyna Janda, O, no, coś w tym stylu właśnie. Natomiast w tym podcaście y, zapraszamy was... Y... was Aha. Ja zrobię właśnie ja zdjęcie. Czekaj, zaraz ci zrobię. E, wrócimy za chwilę po reklamach.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 masa krytyczna spotkała się dzisiaj... Z... Nie, nie, nie, to jest szczęście. Dobra, no to jedziemy. To jest, jesteśmy na Powązkach. Na Powązkach. I tutaj na pewno słuchaczom uważnym skojarzył się film Psy. Bo na filmie Psy y, była taka scena, że przychodzi, przychodzi... A, już wiem, wiem! Z chrześcijańskiej Unii Jedności dwóch panów przychodzi, z których jeden ma najmniej Hipolit. Dobre, nie? E, I przychodzi, a tam dwóch oficerów, ubeków mówi i przychodzi trzeci oficer i donosi na tych dwóch, a wtedy pan Linda podchodzi i mówi gdzie taki skończy, jak od tego zaczyna, a tam na Powązkach. I co, właśnie na tych Powązkach jesteśmy, gdzie skończy, skończą wszyscy, którzy do, na nas donoszą i zaczynamy gadać y, z Filipem Dawidzińskim, bo jest tutaj. Ja będę mówić, cześć, słychać nas, mnie? Słychać. Dobrze. Dobrze słychać. Co fajne no, tak ten sklep. O mnie po lewej stronie słychać. Bo ja jestem na powązkach. Dobra, nie, bez jaj poważnie, zawsze jak takie gadam, a potem nie ma czasu. Potem mi podcast zajmuje godzinę, a nic nie powiedziałem. Czy ja się tak mam drzeć do tego? Nie, nie musi. Aha, i jeszcze powiem, że nagrywam gościnnie na grzybie. To jest grzyb Filipa. Powiedz, co to jest. Grzyb został wyhodowany w Detroit. To zaraziłem się na basenie, jak byłem, Łukasza Witkowskiego i no, nie domuję nóg gadamy do grzyba. Ja naprawdę mam grzyba w ręce. Grzyb, grzyb, tak, grzyb Filipa jest. Zoom grzybowy. No, to dobrze. To rada siedmiu sędziwych. Przypominam, że jest taka instytucja i składa się ona z siedmiu najstarszych podcasterów w Polsce. Starzem. Nie, nie, ona nie. Nie on później. <grych> A nie bić mnie, proszę. Dobrze. więc. Koszulkę. Powiem jeszcze o koszulce, bo potem zapomnę. Koszulkę dostałem od Filipa i na koszulce białej jest napis power White power. Nie tylko dla orów. Słuchaj i góry głowę. Coś takiego. Nie, dobrze, nie ale nie wiem co tu jest. Co tu jest? Power. Oh, power to express yourself. Or something. Aha. Nie tylko dla orów. Ale nie. Jest rewelacyjna. Zrobię, o wiem co zrobię. Zrobię scan Wsadzę to do skanera koszulkę. Pójdzie? Pójdzie. Pójdzie. Zeska... Z... Tak? Zeskanuję koszulkę. I wrzucę jako obrazek na stroj Będzie fajnie.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 Aleksandra, kończymy nasze cmentarne śniadanie, um, krótko mówiąc, yy... zmusza, zmusza nas do tego fizjologia, bo gdyby nie to, to byśmy, ja bym mogła sam nie wychodzić dzisiaj, ja myślałem, a ja już że... jestem głodna. Aha. Ja myślałem, i że tylko... zmusza nas to do myślenia, to całe dzisiejsze śniadanie na cmentarzu, bardzo ja życie mi życie Tak. I Ty mówisz, że ciągle się trzymam jednej rzeczy, ale no tak już wyszło i tak, tak już będzie pewnie. Ale przynajmniej wiemy, przynajmniej wiemy, jak chcemy umrzeć i jak chcemy wyglądać po śmierci. To jest jedna rzecz, no. a druga rzecz, wiemy, że no. do tego momentu trzeba chwytać każdy dzień i się tak. nim cieszyć i Aha. spędzać życie naprawdę Aha. fajnie, nie na rozdrapywaniu ran, na Aha. jakichś takich smutkach i, i bezczynności, jakimś mhm. marazmie i takim mhm. Snucił się z dnia na dzień, na no, te dni mi nic nie przenoszą. Mindfulness. Nie. Trzeba po prostu naprawdę, no. kurczę, zwiedzać świat, robić fajne rzeczy, spotykać mm. się z znajomymi na kawę, chodzić w cel na spacer. Mm. Dla mnie, ja ostatnio odkryłam, że to jest naprawdę tak przyjemne mieć psa i chodzić z nim 15 razy dziennie na spacer i to jest, daje mi naprawdę mm. bardzo dużo frajdy. I to są takie zwykłe, zwykłe, wydawałoby się, czynności, które jak się osiągnie jakiś taki spokój w głowie,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 takie mała, tutaj.. E... No. Dygresja. Dygresja. Się, przepraszam. Aha. Wyszliśmy z tego super fajnego miejsca za Dumy. Stoimy na takim placyku, gdzie odwracamy się, jest pięknie mauzoleum, Czekaj. spokojnie, starodawnie, no. a naprzeciwko mamy nowoczesne, bardziej nowoczesne budynki w e, Mediolanu i kurczę taki kontrast. Aha. Tu jeszcze budowy, tu ten, ale zobacz ten no. szpikulec. No. Super.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 Gdzieś tam e, małżeństwo, tak w średnim wieku, tacy mhm. bardzo eleganccy, tak jak my. facet taki dostojny, Aha. taki elegancki, babeczka w, bardzo no. ładna, zadbana, pięknie ufryzowana w norkach, czy Aha. tam w jakimś innym futrze. No. I kolorowe I tak było. I tak, raz, że było kolorowe, ale dwa, że byli tacy uśmiechnięć, było takie no. ciepło nich, i ona się opierała o niego, Aha. oni się tak razem siedzieli, to było takie fajne, takie kurde, że no jednak gdzieś tam jest nadzieja na jakieś, wiesz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 Jakieś takie, bo będą takie chińskie znaki, Aha. chińskie lampiony, okej? Okay? Tam jest, zobacz, Ristorante Veneciana, to nie, ale Hongkong jest napisane. My no. więc tak. No, może, nam się uda zatrzeć ten niemiły akcent z Kopenhagi. No, e, Właśnie. I... Aha. Dobrze. Tym bardziej, że tutaj jest naprawdę taniej. Tak, tu jest naprawdę tanio, w kombatze no było mega tanio, drogo. ale że jest tanio, no ale jest... na nasze warunki jest tak... Ale no, no nigdzie nie możesz patrzeć drogue. na drogo, ale ja na przykład w Dublinie jest jeszcze raz tak drogo, jeśli o, chodzi, chodzi o żarcie. No to chodźmy Zobacz, zobaczyć. No. Tak długo, no, no to chodźmy. A. No barbecue hanciąg, No i ten. Zielony tramwaj. No, no, może e, no właśnie, no, no, zobaczmy. O, no. Dobry no Dobrze, to... Chodzimy i zobaczymy, co nas spotka. Bardzo dużo ludzi w środku. No. Więc wydaliśmy, co będzie? No, może coś będzie. Nigdy nie wiesz, co się czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla Orłów. Podejdź bliżej. Tak, weszliśmy, zjedliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Um, nie było to y, 300 zł, było to. 22 euro do 22 euro, plus na piwek, 3. Czyli w stówce się zmieściliśmy i było bardzo dobre. No i kończymy ten podcast, kończymy ten podcast. Jednak jakiś minus był, ponieważ no, przysta... danie główne było ok, które zjedliśmy no. na pół. Makaronik z sosem sojowym z jakimś takim tam warzywkiem, mięskiem. Było bardzo smaczne. Natomiast zamów chcieliśmy trochę sobie udziwnić sp spróbować ich przysmaków. Mhm. I Zamówiłam jakieś takie dziwne, nie wiadomo co. To tak było na takim Aha. patyczku, jak mały Aha. szaszłyczek. Mhm. I to było obrzydliwe, to było wszystko. I zamówiłam rybkę no. i zamówiłam jakiś Aha. kawałek tam, nie wiem, jakieś... Nie wiem, co to było. Żołądki jakieś. Żołądki, ale jakiegoś potwora, bo no. to nie było mięso, tylko no. jakiegoś takiego rybnego albo innego. O. I to było, ohydne. Po prostu ta przyprawa, którą to było podspane, było tak obrzydliwa, mm. że aż mi ciarki przychodzą na samą myśl. Także idealnie nie było, mm. ale była bardzo dobra herbatka no. jaśminowa, czy tam jakaś taka ichnia. Mm. Słuchajcie, małe buciki do komunii czy Jesteśmy w ogóle w dzienniku chińskiej teraz, tak? No tak, to tak to po powiedziach. To nie jest lumpex? No chyba taki chiński Lumpeks, nie? Nie, To nie jest Lumpeks, bo są takie same. E, aha, rzeczowe. to aha. jest chiński market. No. Ciuchowy. Łe, no, e, Evelyn Moda, może no. tutaj coś, może znajdziemy dla ciebie jakąś taką fajną marynarę, jaką marzysz o niej? Nie, nie, wczoraj widzieliśmy, nie, nie powiem wam sklepu, bo nie pamiętam, ale widziałem dwie marynary, które sobie kupię. Pagatelka 300 ten. euro za sztukę. No dobra, ale wiesz, jak ja sobie kupuję Ciuchy, wiesz. Rzadko to ten. Tak to jest. Zatem w sumie z dobrym smakiem kończymy ten cmentarny podcast. Dziękujemy Wam Chodzimy za. to. go w chińskie dzielnice. go w chińskiej dzielnicy. Nad nami z lampionami. Liczby. super czerwone lampiony chińskie. No. I jest fajnie. Jest fajnie. Mhm. Z witryn sklepowych zostaje sama tandyta. Chińska Ale może no. no. Zobacz, spódniczki, no. kwiaty. Coś, Aha. Chodźmy do chodnik, co? Bo tutaj nas rozjadą. Nie, nie, ja nic nie chcę kupować. Wszystko jest zamknięte, bo dzisiaj jest sobota. Więc ten. Musimy się żółtym, starym tramwajem przejechać. O, o możesz zrobić zdjęcie, zobacz, e, dzwonka. O, to no, zrobię. Bardzo no. fajne dzwonki. Trzymaj. Jak no. to nazwać? Takie płyty przed Domofony. wejściem do... O, domofon przed wejściem do, do kamienicy. Takie piękne, złote. No, i no, ja radziłam, ja mam 4, Bardzo fajne. O, tutaj pan Obeł nie rozmawia sobie no, po włosku no, przez telefon. Jest fajnie, naprawdę. słonka trochę brakuje, bo tak się trochę zrobiło chłodno, ale... Mediola na skórze. Tu radio. Przepraszam. To podcast. Nie tylko na oł. Se ti incontro per strada, non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire Se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band in metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti Perché mi viene molto più facile cantarti una canzone Magari che la sentano i muri e le persone Piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia Rischiamo di fare una figuraccia Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio Per dirti che da quando io ti ho vista è sempre maggio E a mangi il mondo è bello e invitante di colori Ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori Che prima o poi si dice diverranno pure frutti E allora tu che fai? Golosamente aspetti Aspetti che quel desiderio venga condiviso Zatem zamek Sforców, dziedziniec e, Bardzo fajne okno, takie w toalecie, takie ogromne, zamkowe, otwierane. E, no nie podglądaj w toalecie. I tutaj mamy drugi dziedziniec, już taki duży, bardzo z fosą. na Jakiś pomnik na jakiegoś króla, pewnie Sforcy. Tam Co mamy, powiesz, poważ, no, A tam na górze mamy zobacz, tego niebieskiego tak, smoka, który zjada, tak, tak. który zjada tego czerwonego Diabła. No, Mimo, men, że nie musieliśmy płacić no, za wstęp w ogóle, bo to o, jest takie... No, men, no nasz kot, znaczy Twój kot ma na imię Diabeł. Taki mały, fajny dachowiec, więc ten tak. najlepszy na świecie. Więc tak to, tak to wygląda. Ale on sobie zasłużył niestety swoim zachowaniem. Tak? Na, na swoim. Na początku miał na mnie puszek Aha. przez pierwsze trzy dni. Aha. A <laughs> po potem czym, diabeł. Po czym zaczął broić i mogliśmy go przechrzcić. Dobrze, Aleksandro, to kończymy to, to krótkie jest wejście. I ten, ilecimy? Jaka piękna pasz? Tak? Widziałeś? Jaka no. piękna dziewczyna. Jezu, nie z no to... na... ale piękna. Trochę... No to, no Trochę właśnie, nie w moim typie, nie? Bo była za, za bardzo e, puszysta. Nie, nie, ja patrzę na twarze. A ja myślę, że nie. Gdybym patrzył na twoją puszystość, to nigdy byśmy nie byli razem. Weź mnie, nie obrażaj, tak? No. No. No. no. no. O, i znowu, znowu żołnierze z giwerami, no. więc chodzą sobie i tak to, no. i tak to, no. to wygląda. nie wiem, czy czy nie? Zrobimy sobie przed zamkiem zdjęcie jedno, choć jakieś selfika czyśniemy i, i kończymy to wejście zamkowe, bo ile można. Tego, zobacz tego, no. tego pomnika i tej wieży, bo w zasadzie nie wygląda. Aha, super. Tam jest też ten ich A, nie. Fajnie. Dobrze. Bo jest Bo, co? Bo tutaj spokój jest, ludzie nie łażą. Jakoś, nie wiem właściwie, to ktoś tam zaproponował, a nie powiem kto. Robić obciach. O, dobra. A nie przyjedziesz przypadkiem, byśmy sobie pogadali na żywo wszyscy. Wow, okej, okay, no dobra. To ten, to pozdrawiam podcast od podcastu i tak dalej. Oddaję Filipa, na razie. Ciekawe, te muchy będzie słychać, co tu brzęczą. Zaraz no? ci o to do jutra. Ła, do jutra. Ła, ła, ła. jest taki zlot polskich podcasterów. Za chwilę Borys, jutro Przemek z Hochlandera i Skwara we Wrocławiu. Oblatuje wszystkich polskich podcasterów niesamowicie w tym roku. No, to, no więc to Filip będzie przeleci podcasterów wszystkich. Koraliki mam. <laughs> Założę za koraliki żeby taki znak dawać. Jak ktoś wie, o co chodzi, to zobaczy. O, a ty, to ja wiem, to z tego klubu Błękitna Ostryga w Chicago czy coś, nie? Pozna. tak w radio, improwizacje? Znacie takie coś? O pewno, że tak. Oczywiście, że tak. Stawiają wam tą to, improwizację też? Mieliśmy takiego kolegę, być może komuś nazwisko będzie coś mówiło, Kuba Wątły, który potrafił zaimprowizować wszystko w, w każdym momencie. Na żywca Puszczał na żywo? Miał audycję, tak? żywca, tak, tak. Czas już najwyższy po temu Y, przyszedł, żeby zakończyć tę audycję jakąś wspólną piosenką, prawda? I którą zaśpiewa samotny Filip. Je, jako jedyny podcaster z Irlandii. Który nie śpiewał nigdy piosenek. E, Jest na przykład mówiła o, imprezo o impre imprezowaniu, o improwizowaniu. To może. Y, o, jak przyjemnie, jak przyjemnie dzisiaj. Nam była taka właśnie piosenka taka żałobna, nie? To tak było chyba nie? Coś takiego bo dzisiaj. Czekaj, jak to było? Y... Nie wiem, ja nie jestem dobry ze śpiewania, Martin. Przykro mi, ale słuchacze, masy krytycznej nie usłyszą y, ani, ani, imprezo ani imprezowania, ani improwizowania żadnej piosenki przeze mnie, bo ja... Mm, mm, mm, kochaniutki, SMS Tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. I y, y, cóż, Martin, ja nie będę śpiewał. Może Justyna Justyna ma miły, sympatyczny głos, jest ustawiony. Jest taką drobną wątłą, nie, ale taką dobrze zbudowaną wątłą w Może Justyna coś zaśpiewa? Justyna jestem teraz przetkana określeniem dobrze zbudowana wątła blondynka. No, taka proporcjonarytm raj, raj, ja rana. Dobrze zbudowana wątła blondynka. Ja mogę tego zaśpiewać coś, co jest absolutnie adekwatne, czyli bo wszyscy podcasterzy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłop. Nania czy zablino. <grym> A coś o piwie? O piwie? To wiem, że... Oh, Coś tam ma oczy zielone, coś tam o kocim spojrzeniu. A, Mariola. Nie dość, że reklama, to piwo jeszcze. Ale jajko. I tym się różnią wolne... Tam do tyłu mikrofon. Tym się różnią wolne media od niewolnych mediów, że można wszystko. I to jest plus. A, albo minus. Plus. Nie, plus jednak. Plus, bo jest wybór. I nie wiem, jak zakończyć. Jakoś tak zawiesiło mnie. To ten cmentarz mi się udziela. Zakończmy ci... Wchodzę do... Nad, podcast, nad, nad podcastami, które już nie mam Aha. Pozdrawiamy podcasty wszystkie po kolei jeszcze. Chciałem powiedzieć, się Chciałem powiedzieć, że Marcin ma bardzo ładne brązowe głębokie oczy. To dla wszystkich dziewczyn, które szukają miłości. <śmiech> no. nie, nie bez komentarza. Więc Filip jeszcze opiszecie, bo, bo Oprócz koralików Filip ma u... uszy. Góral powiedział, że Filip jest hipsterem yy, to pewnie coś o tych koralikach ten kruk mnie intryguje bo jest, lata tutaj taki czarny kruk jak z horrorów normalnie siada na grobach, leci drze się czasami, siad teraz na krzyżu jakimś, wysoko patrzy na cmentarz, pewnie czegoś do jedzenia szuka, no to makabrycznie się zrobiło, to ja będę kończył Filip mu robi zdjęcie, my sobie kończymy kawałem, jak zwykle i tu będzie koniec. A jeszcze kawał potrzebuje, zawsze na Daki końcu. Grobowy. No, daj kawał, to bo ja nie muszę mogę. Przed sobie pijaczek na cmentarz w ciągu dnia i postanowił, że wystraszy stróża, który tam pracował. No i schował się za nagrobkiem, stróż przechodził, pijaczek po... No, stróż go minął, pewnie nie takie rzeczy widział. I po jakimś czasie pijaczek stwierdził, że pora już wychodzić, bo już Wieczór się zbliżał, robiło się ciemnawo, więc poszedł w stronę bramy cmentarnej i nagle, łups, tak dostał łopatą przez łeb, łups, drugi raz przez łeb, przewrócił się i słyszy nad sobą taki głos. Bawimy się, podskakujemy, ale cmentarza nie opuszczamy. I to jest wszystko, widzisz, spalony, spalony. <głosy> Dobry był. Jak się to wyłącza, powiedz mi jeszcze. Tutaj naciskasz coś... czerwony.